i myślę, że to jest jakiś taki dalszy ciąg, możesz w następnym pokoleniu, w Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka. To jest jakby... Czyli ziarenko, które wykiełkowało. Wykiełkowało, myślę, z taki podkładu ludzkich potrzeb czynienia dobra. Więc to cieszy. A jeśli chodzi o służbę zdrowia, to powiem tak, że no, służba zdrowia wymaga nie tylko dodatkowych pieniędzy. Ja z niepokojem słyszę kolejny, kolejny rząd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 w znacznej mierze odgrzewane kotlety. Niektórzy twierdzą, że chodzi o przykrycie e, afery e, giełdy kryptowalut Zonda Krypto. E, poszkodowanych jest ponad już 30 tysięcy osób. Niektórzy mówią, że ponad miliard złotych strat. Dzisiaj gazeta wyborcza piórem Wojciecha Czuchnowskiego pisze, że według ustaleń polskich służb, służb kontrolę nad giełdą Zonda Krypto ma jedna z najgroźniejszych rosyjskich grup przestępczych, mafia e, tambowska i e, według Czuchnowskiego, który się powołuje na notatkę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 poprosiło, żeby użyć takiego eufemizmu, bo to bardziej było wymuszenie, na bankach, szczególnie tych związanych z, z państwem, przejmowanie skoków. No, I żeby się, czyli, państwo żeby się musiało padły, zrzucić bo... na pieniądze dla tak, tych, którzy stracili my wszyscy żeśmy życia. finansowali potem ratowanie upadających skoków pana Biereckiego. I obawiam się, że dzisiaj sprawa idzie w tą...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 Właśnie zonda krypto, właściciel, prezes tej, tej y, y, giełdy y, jest w Izraelu, że uciekł do Izraela, że polskie służby, mimo że w 2022 roku zaginął Sylwester Zuzuzek, ten szef pierwszej y, giełdy, to nie został przesłuchany, w ogóle przez prokuraturę pani, ten kraj. A z drugiej jest... strony zbignie Ziobro, jego fundacja dostaje 450 tak, milionów. To jest, ale, ale pani zadała, zadała pytanie, dotyczące rozumiem, osoby, które przemyknęła do Izraela, to, to chyba ciekawsza byłaby opinia panów z konfederacji w tej sprawie, <laughs> na przykład. No to Przemysław Więple też dostał to, pieniądze. Tak. No, jest to efekt tego, że Izrael należy do tych państw, które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 czy mychają z Polski, czy z innego kraju. Natomiast, no, to pani pyta o to finansowanie. Och, przepraszam, najmocniej już był, a jej córka. <grystanie> Pozdrawiamy córkę. <grystanie> tak. Chciałem powiedzieć, że to potwierdza to, co mówiłem. To było przy skokach, że na końcu się okazuje, że to chronione są źródła,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 dobrych intencji i dobrej służby tych żołnierzy, wywiadu i wywiadu wojskowego, którymi sami, którym sam jakby dowodziłem, no oni byli pod, pod, podwładnymi moimi. Ale to teraz panu jest często przypominane, że Pan jako jedyny w platformie. No i, i bardzo dobrze ja uważam, że politycy od czasu do czasu muszą się zachowywać pryncypialnie. Ja uważam, że wtedy zachowałem się pryncypialnie, stojąc, stając przeciw Macierowiczowi i jego. Braku wiarygodności politycznej i chęci y, zrobienia krzywdy Polsce i konkretnym ludziom. No, y, y, y, proszę pamiętać o tym, że nawet jak bolszewicy zrobili rewolucję bolszewicką, to cały wywiad carski przenieśli do własnej służby. I często jest tak, że w wywiadzie rosyjskim do dzisiaj jeszcze służą potomkowie tamtego wywiadu carskiego. No Polska jest jedynym przykładem państwa, które zniszczyło własny wywiad. W imię fanta fantasmagorii Maciejiewicza, no bo o tym, że to są fantasmagorie i absolutna większość oskarżeń, no świadczy, że to są bzdury, świadczy to, że nigdy PiS nie wytoczył procesów żołnierzom WSI i żadnego z tych procesów nie wygrał. Odwrotnie. Przeciwnie, państwo polskie. Wszyscy, tak. wszyscy, którzy wystąpili potem, skarżyli państwo polskie o o plucie ich, o, o, o odebranie im dobrego imienia żołnierze WSI, chyba wszyscy wygrali. Poza jedną sprawą, która dotyczy między m.in. właśnie skoków w do ile pamiętam tam byli zamieszani, byli żołnierze w WSI. No Nieuczciwi, no tacy się zdarzają wszędzie i w każdym kraju. Służby specjalne muszą być specjalnie z jednej strony chronione, z drugiej strony specjalnie kontrolowane. Bo zawsze mają taką tendencję do uniezależniania się, dorobienia lewych interesów różnych i tak dalej. To, to jest poza dyskusją, wie panie, ale naprawiać służby, karać ludzi, którzy popełnili rzeczywiście jakieś przestępstwa, to jest zupełnie co innego niż niszczyć wywiad wojskowy. Polska była przez, armia była przez pewien czas jedynym krajem na świecie, które, które nie miała własnego wywiadu. No to to, Pani, w głowie się nie mieści. No, więc y, mm, jeszcze raz powiem, od czasu do czasu politycy powinni mieć odwagę zachowania się pryncypialnie. Czy y, te, może to, to za zapowiedź ujawnienia aneksu do raportu z likwidacji WSI to jest taki y, prezent, y, nagroda pocieszenia dla Sławomira Cenckiewicza, który się pożegnał z biurem Bezpieczeństwa Narodowego? Możliwe, możliwe, tylko warto też w tym momencie przypomnieć, że współautorem y, y, tego dzieła, które było zlecone przez Antoniego Macierewicza, no jest także pan, który potem po latach został zidentyfikowany jako szpieg rosyjski. Y, prawda? No i, I rozumiem, że o tym pan Censkiewicz pewnie nie myśli, o, a, a, a wiele wskazuje na to, że on był, tak powiem, niebezinteresownie zaangażowany w likwidowanie wojskowego polskiego wywiadu. Czy rezygnacja Sławomira Cęckiewicza poprawi relacje rządu z ośrodkiem prezydenckim? Nie sądzę. Nie sądzę, bo to był, to był jeden z, powiedziałbym, z takich punktów zapalnych. Raczej... Mm, takich punktów zapalnych w tych relacjach, które jednak osłabiały głównie prezydenta, no bo trzeba było w ogóle nie robić Senckiewicza szefem BBN-u bez gwarancji, że będzie miał dostęp do dokumentów tajnych. Robić kogoś, o którym był, można było przypuszczać, że na 100% nie będzie miał, bo miał sprawę prokuratorską, yy, nie będzie miał tego dostępu, to była jakaś polityczna ekstrawagancja ze strony Pana Prezydenta. Natomiast odejście Cenckiewicza myślę, że raczej przyniesie ulgę tam w, w Pałacu. No bo jak Pałac Prezydencki, jak Prezydent mają mówić, że przez taki dłuższy czas no, szef BB, mieli szefa BBN-u, który nie mógł czytać dokumentów tajnych, nie tylko polskich, także natowskich na przykład. No więc to był kłopot, więc oni się tak powiem, pozbyli kłopotu. Ale teraz pełniącym obowiązki jest generał Andrzej Kowalski. To jest człowiek, który właściwie zrobił karierę w armii przy Antonim Macierewiczu on będzie takim przejściowym szefem BBN-u, ale pan zna Kowalskiego, to nie, jest dobry. Nie, nie znam i raczej słyszałem o nim właśnie takie opinie, jak panie mówi, że człowiekiem, który karierę wojskową robił jednak poprzez gabinety polityczne czy partyjne. Był w podkomisji smoleńskiej. Był, no więc Sądzę, że to trochę było taka partyjna usługówka, tak mi się wydaje przynajmniej. Natomiast y, ciekawe jest to, że My, zaraz za podejściu Censkiewicza mówiono o tym, że został szefem BBN-u, pan generał Kowalski, ale już po paru dniach mówił na wszelki wypadek, że nie będzie szefem BBN-u. To jest tylko dowód na to, że ta cała operacja jednak była trochę zaskoczeniem dla wszystkich. Pewnie prawdopodobnie Cęckiewicz po prostu nie wystrzymał pewnej presji nacisku i ku zaskoczeniu wielu osób ale pewnie ku ulze niektórych yy, yy, yy, urzędników kancelarii prezydenta podał się do dymisji. Opublikował no, takie sposób, emocjonalne bardzo oświadczenie emocjonalne, na platformie. Ale widać, że, X, że jest operacja w nie była przygotowana, skoro dopiero teraz się szuka, tak powiem, szefa BBN-u, naprawdę. A to powinien być wojskowy, czy to powinien być cywilny człowiek? To bo powinien być, są Różne to są to doświadczenia. Był wojskowy, fachowy. u pana był generał Kozi, później był podpułkownik Siewiera, ale był też Marek Siwiec, Sławomir Censkiewicz, czyli nie wojskowy. Różnie, różnie to może być zorganizowane. Musi być to jednak osoba fachowa. Albo, jeżeli to jest polityk, to musi być obudowany przez ekspertów i specjalistów głównie z zakresu wojskowości. Ja zrobiłem, ja miałem szefa BBN-u, był to generał, ale profesor generał Stanisław Koziej, który na dodatek miał ten walor z mojego punktu widzenia, że był wiceministrem obrony narodowej w rządzie pisowskim. I uważałem, że to może być szansą na zbudowanie współpracy spisem w tym obszarze. No tak się nie stało. Początkowo nawet było szło nieźle. Pan Jarosław Kaczyński uczestniczył w posiedzeniach Rady Bezpieczeństwa Narodowego, ale potem mu się zmieniło. Potem powiedział, że pan jest wybrany przez nieporozumienie. Przez nieporozumienie, pewnie dlatego, że on sam był członkiem Porozumienia Centrum swego czasu. Może dlatego, że przegrał wybory Chyba prezydenckie. Dlatego, a jak sam się przyznał, przegrał dlatego, bo brał pigułki na uspokojenie. przestał, zaczął wygrywać, bo stał się nerwowy. Czy Donald Trump ma rację, kiedy mówi, że na to jest papierowy tygrys? No powiem tak, przy tego rodzaju wypowiedziach, Prezydenta Stanów Zjednoczonych, który jest jeszcze uważany za lidera świata zachodniego, niewątpliwie NATO staje się papierowym tygrysem, no bo to szalenie osłabia autorytet NATO i pozwala mieć nadzieję naszym przeciwnikom i wrogom, że NATO wewnętrznie słabnie no. Czemu tak pan prezydent Trump nie jest pierwszym politykiem świata zachodniego, który lekceważąco się wypowiadał albo wprost z niechęcią o NATO? A prezydent no, właśnie, Macron też mówił o no, śmierci mózgowej tak, na Tak, więc tutaj oni wszyscy, niektórzy mają, łatwo im jest tak powiem zbijać punkty polityczne u siebie w kraju kosztem albo Unii Europejskiej, albo kosztem właśnie NATO. No, no. Panu prezydentowi Trumpowi też na to przyszło, ale tu jest poważniejsza sprawa. Poważniejsza dlatego, że za tym stoją głębokie zmiany w polityce państwa amerykańskiego, Stanów Zjednoczonych, która, pole która znalazła swój wyraz między innymi w nowej strategii bezpieczeństwa, gdzie, w, który w moim przekonaniu da się czytać jako przestawienie nie tylko z polityki amerykańskiej bardziej na Pacyfik, co jest Tendencją stałą od czasów Obamy. Ale również da się wyczytać to, że Stany Zjednoczone generalnie w stosunku do wszystkich swoich sojuszników, nie tylko NATO, ale i azjatyckich sojuszników, przyjmuje taką postawę, że owszem, będziemy wam pomagali, ale na odległość. To znaczy bez wysłania własnych żołnierzy na wojnę, trzeba tak to rozumieć. Co to może być? To znaczy, że na jakiejś, w jakiejś mierze Stany Zjednoczone przewidują angażowanie się, wspieranie swoich sojuszników, ale nie ma już chyba takiego przekonania po stronie amerykańskiej, że tu będzie automatyzm decyzji i działania obronnego, jeśli ktoś naruszy terytorium kraju My musimy z tego wyciągać. Wnioski. No właśnie, wielkie kontrowersje wywołała w Polsce wypowiedź premiera Donalda Tuska dla Financial Times, to jest y, y, gazeta, którą czytają wszyscy na świecie. On powiedział, że w ciągu kilku miesięcy Rosja może zaatakować któreś z państw Unii Europejskiej i zadał takie pytanie, czy możemy liczyć na lojalność sojuszników. No myślę, że to wszyscy sobie zadają to pytanie, nie tylko w Polsce i myślę, że tak nawet łącznie z, z kolegami z PiSu, którzy atakują Donalda Tuska za tą wypowiedź. Oni też się chyba zastanawiają, co możemy zrobić w sytuacji, kiedy Stany Zjednoczone ustami swojego prezydenta Wyrażają tak daleko idącą dystans czy wątpliwości związane z dotychczasowy, dotychczasowymi zasadami funkcjonowania NATO. Myślę, że wszyscy się zastanawiają. Warto jest myśleć, jakie wnioski można wyciągnąć. Ja uważam, że przede wszystkim należy dotrwać, do zmiany na stanowisku prezydenta Stanów Zjednoczonych. Być może będzie to, nie, nie ma jak tu gwarancji, ale być może będzie to zmiana w, w kierunku korzystnym dla nas. A może nas. to będzie wiceprezydent J.D. Vance? No, może, może być się tego... gorzej. No, to polityka nie da się zaplanować wszystkiego. No więc na wszelki wypadek Polska musi... Yy, liczyć się z tym, że ten parasol amerykański będzie słabszy albo będzie mniej efektywny, prawda? No to czym można to zastąpić? Nie w każdym obszarze da się w ogóle zastąpić, ale w niektórych da się zastąpić pogłębioną integracją europejską związaną zarówno ze wspólnotową polityką zagraniczną, jak i z polityką obronną, bezpie polityką bezpieczeństwa i obrony. Można, i to się chyba zaczęło już od takich prostszych spraw, jak na przykład kooperacja przemysłu zbrojeniowych, technologiczna współpraca, ewentualne wspólne zakupy, aby potanić, zmniejszyć koszta zamówień wojskowych. To może być wspólne budowanie wspólnych systemów, nie wiem, kosmicznej obserwacji. No różne rzeczy. Może być współpraca wywiadów tak samo. No i chyba w tą stronę Europa idzie, ale już się mówi o tym, że Unia Europejska chce... Przynajmniej niektórzy politycy Unii Europejskiej, zdaje się, że także i polski premier, za co ja go będę chwalił zawsze, zakłada, że trzeba iść w kierunku no, uczynienia z Unii Europejskiej także narzędzia takiego działania sojuszniczego w postaci wspólnych zobowiązań na wypadek zagrożenia któregoś kraju członkowskiego Unii. Ale wtedy Na... polska prawica mówi, że to jest tworzenie organizacji konkurencyjnej wobec NATO i to jest tak naprawdę osłabianie NATO. No ale coś trzeba zrobić w sytuacji, kiedy Stany Zjednoczone wycofują się z Europy, ale albo to przynajmniej zmniejszają tendencja. swoje zaangażowanie. To będzie trwałe zjawisko. Ono dalej, czym bliżej pójdzie, ale będzie. No. Bo jak powiedziałem, to i demokraci nie byli wolni od, od takiego myślenia. No... To nie jest tak, że jak się będzie mówiło, że wszystko jest dobrze, to będzie naprawdę dobrze. No trzeba mówić o mankamentach, o słabościach i o zagrożeniach, które nie także wynikają ze zmienionej polityki amerykańskiej. Stworzenie dla Polski takich e, zdolności obronnych, żeby Ameryka była niepotrzebna. Niektórzy mówią, że to 10 lat, że taka jest perspektywa. No to trzeba już dzisiaj bardzo intensywnie pracować, żeby nie być uzależnionym od falaberii, na przykład prezydenta Stanów Zjednoczonych i jego ekstrawaganckich pomysłów, że na przykład sojusz obronny, jakim jest NATO, chce zamienić w sojusz agrony. Agresywny na żądanie Stanów Zjednoczonych. No, czym było innym żądanie, żeby kraje natowskie wysłały okręty do Zatoki Perskiej. No, to była próba przekreślenia zasad funkcjonowania NATO w oparciu o artykuł 5, który mówi tylko i wyłącznie o tym, że są zobowiązania, jeśli jakiś inny kraj członkowski zostanie zaatakowany, a nie jeśli on zaatakuje. Prawda? Więc... Ale o to właśnie Trump ma pretensje teraz, że... No to ma pretensje, a my Europa powinniśmy... nie wysłała... My pomocy. powinniśmy, no, Pan Błaszczak mówił, że on by chętnie wysłał połowę polskiej floty y, woje, marynarki wojennej, gdybyśmy mieli odpowiednie okręty. To też jest szaleństwem. To jest szaleństwo polityczne: takie ustawianie siebie samego w, tym, w roli takiego. Pomagiera, który wypełni wszystkie naj, naj, najgłupsze, nawet fanaberie swojego sojusznika i partnera. Nie należy Stanów Zjednoczonych jakby wypychać z Europy, wręcz odwrotnie. Należy ten proces. Z wycofywania się Stanów Zjednoczonych maksymalnie opóźniać, ale nie za cenę schlebiania najgłupszym pomysłom. I, na, i nie za cenę y, podpisywania się pod żądaniami, które gdzieś są z zakresu politycznych fanaberii prezydenta Trumpa. No tak nie można działać. PiS ma kłopot w tym, bo, no, bo w tej chwili polityka, oni tak się zaangażowali w, w Trumpa i w politykę Trumpa, że im się pomieszało proamerykańskość z pro-Trumpizmem. Pro yy, Im się pomieszało interes Polski z ich interesem partyjnym, światopoglądowym czy ideowym, bo Trump niewątpliwie jest jakby liderem pewnej yy, części takiej świata, światopoglądowo zorientowanej. Czy no ale już wybory na, w, na Węgrzech świecie. pokazały yy, i sromotna klęska Orbana, że jednak poparcie Trumpa... Nie działa. Ja myślę, że to, to, to, to powinno podziałać jak zimny prysznic na kolegów spisu. Że oni, jak się będą dalej. Te, i, ja im będę zawsze przypominał dla mnie zachowanie politycznych kundli, jakim były oklaski w polskim sejmie na cześć prezydenta Trumpa, który świeżo wygrał wybory. Dlaczego to... kundli? No bo to znaczy, że nie ma się poczucia własnej wartości i nie szanuje się sam odrębności własnego państwa. Ja to nazywam kundlizbem, czyli tak właśnie merdanie ogonem na, i, i, i na żądanie każdego silnego, mocniejszego, ważnego na świecie i nieszanowanie jakby własnej no, domy narodowej, no po prostu. Ja myślę, że pamiętam, to było ciekawe zjawisko, bo ten cały klub PiSu bił brawo na stojąco Trumpowi, Ach, pamiętam, a potem była wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, który się lekko do tego zdystansował. Powiedział, że on nie klaskał. Ale nie... dziennikarze pokazali obrazek, że klaska. Dobre, ale że chciał się zdystansować, oh. przynajmniej werbalnie, to jest faktem. I to jest, myślę, cały Jarosław Kaczyński. Tak jak pewnie z tym i raportem o tym ty, yy, aneksem, aneksem. On będzie mówił, że to jest publicystyka, ale zrobi, nie zrobi niczego, żeby prezydent tego, tej publicystyki politycznie nie wykorzystywał. A spodziewałby się pan, że Jarosław Kaczyński tak się zdystansuje od własnego klubu razem z, z szefem tego klubu Mariuszem Błaszczakiem, że klub będzie głosował za podtrzymaniem Weta w sprawie kryptowalut, a oni w ogóle nie zagłosują, a Jarosław Kaczyński jeszcze powie po tym głosowaniu, że on to by zakazał kryptowalut, bo to jest jeden no, wielki przekryt. No to jest typowe dla Jarosława Kaczyńskiego zachowanie. No, żeśmy wymienili w tej chwili trzecie tego typu zachowanie w ciągu ostatniego, ostatnich nie, miesięcy, prawda? Że on tak powiem na dwie nóżki, raz na lewą, raz na prawą, prawda? I, I się dystansuje od własnego klubu, czy od własnego środowiska po to, aby w moim przekonaniu nie tylko po to, aby zachować pewne polityczne dziewictwo w tym obszarze, ale również po to, że on wie, co jest często wie, co jest słuszne, co jest niesłuszne, co jest dobre, co jest złe, ale uważa, że w polityce a, różne świństwa się robi, ale byle to nie obciążyło mnie osobiście. On wie, że osobiście ma inne czasami poglądy. On kiedyś był szczerym proeuropejczykiem na przykład, prawda? Był, w ogóle armię był europejską? gorący zwolennikiem takiej właśnie postaw godnościowych w Polsce, a dzisiaj akceptuje, że jego własne środowisko, a tu jest skażone nepotyzmem, a kradzieżami pieniędzy publicznych, a akceptuje to, że się podlizuje obcym, prawda, w tym wypadku Trumpowi. Akceptuje to, że właśnie mimo wątpliwości jego osobistych chroni te wszystkie obszary, gdzie się dokonują różne dziwne operacje finansowe, jeśli to leży w interesie środowiska. No taki jest Pamięta pan tego tak powyć Kaczyński. Jarosława Kaczyńskiego sprzed lat, kiedy powiedział, że brudną ścierką też się da robić porządki. No, to jest a propos to różnych... Jest, to jest to. to jego... no, Była on miał tą tak. ścierkę w ręku. Panie tak. Pani prezydencie, na koniec, czy w Polsce trzeba wprowadzić system prezydencki? Karol Nawrocki do tego dąży, żeby wprowadzić system prezydencki. Na razie robi to trochę poza konstytucją. Prezydent Aleksander Kwaśniewski powiedział ostatnio, że... Y, powinna powstać komisja konstytucyjna i y, powinniśmy się zastanowić, że może trzeba pójść w takim kierunku, żeby była jedna kadencja prezydenta, trochę dłuższa, sześcio- albo siedmioletnia i żeby... O, pan prezydent się krzywi. I żeby, żeby ten kandydat y, mógł mieć 50 lat, a nie 35 i to wtedy byłby poważniejszy człowiek. To już by było takie zakończenie jego kariery. Ja rozumiem, że Aleksander Kwaśniewski wszedł już w logikę poważnej dyskusji według mnie z niepoważnym pomysłem politycznym. Dlatego ja uważam, że te propozycje pana prezydenta Nawrockiego są niepoważne, bo są udawane. A udawane są, bo można to rozpoznać po tym, gdyby rzeczywiście chciał y, zmienić ustrój w państwie polskim, ich, to musiałby chcieć zmienić konstytucję. Jeśli chciałby naprawdę zmienić konstytucję, a nie tylko o tym gadać, i gonić tego królika, to by zadbał o to, żeby mieć możliwość dogadania się przynajmniej z częścią opozycji, no bo do zmiany konstytucji trzeba więcej niż połowy głosów w, par w parlamencie. Więc yy, ja zakładam, że pan prezydent Nawrowski to zgłasza propozycję niepoważną, czy, bo nie, ona nie jest potwierdzona przez jego praktykę polityczną. On jednocześnie... Konfliktuje się z opozycją, a jednocześnie mówi, że będzie potrzebował głosów opozycji do zmiany konstytucji. To jest nielogiczne i, nie, i niekonsekwentne. Z Natomiast... opozycją, czyli z dzisiaj rządzącymi? Tak, musiałby się dogadywać z obecnie rządzącymi i szukać jakiegoś kompromisu. Myślę, że trochę za niego to pan prezydent Aleksander Kwaśniewski robi, no bo jest człowiekiem kompromisu. Zresztą mówił swego czasu, że po 10 latach miała być powołana komisja do przyjrzenia się różnym rozwiązaniom w ramach konstytucji i do Wdrożenia ewentualnych zmian. Tych zmian jest, każdy ma jednak inny pomysł, co chciałby zmienić. Jedni by chcieli zmienić na przykład wzmocnić władzę prezydenta, inni by chcieli wzmocnić władzę premiera, czyniąc go takim polskim kanclerzem. Jeszcze to był, to inni, był pomysł Don, Donalda Tuska tak, chyba jeszcze z 2011, inni, i, roku. Jeszcze inni by chcieli na przykład wykasować e, e, w, zapisy, które blokują wejście Polski do euro. Ja na przykład chciałem to zrobić. Odpowiedni projekt złożyłem w Sejmie, ale on nie, nie przeszedł wtedy e, a inni jeszcze chcieliby zlikwidować zapisy blokujące jakby pewne oczekiwania par homoseksualnych, bo prawda, zapis o tym, że małżeństwo to jest tylko związek kobiety i mężczyzny, no wiele, niektóre środowiska, no, uwiera bardzo, prawda? Ale profesor Łętowska mówi, że wcale nie, on nie blokuje ten zapis, ten artykuł 18. No to, pani, to już są takie sztuczki prawnicze, mówienie, że zapis, który w moim przekonaniu... W Przekonanie chyba absolutnie każdego czytelnika Konstytucji no jest jednoznaczne. No, Panie prezydencie, ale czy pana zdanie? Pan jest konserwatystą, nigdy pan tego nie ukrywał. Zresztą wtedy, kiedy się y, toczyła dyskusja, pan był prezydentem na temat związków partnerskich, to zdaje się, że wtedy jeszcze Jarosław Gowin był w Platformie, takim skrzydłem konserwatywnym. Pan uważał, że właśnie nie jest możliwe wprowadzenie w Polsce związków partnerskich właśnie przez ten... Nie, ja byłem, proszę panią, gorącym zwolennikiem i powiem nawet, że przygotowywałem się zakładając, no, co okazało się błędem, że będę miał drugą kadencję, chciałam zgłosić projekt o właśnie o związkach partnerskich. Tylko związek partnerski to nie jest to samo, co związek małżeński. Ale dlaczego małżeństwa ja nie osób wiem, dlaczego, ale dlaczego pan uważa, że nie ja powinno być? Ja uważałem i uważam, że należy w tym obszarze uszanować wrażliwości różnych środowisk i różnych ludzi, także tych, którzy jakby chcą, aby związek małżeński pojmowany w sposób tradycyjny był jakoś wyjątkowym. Tyle, kropka. Ja sam osobiście pewnie nie miałbym nic przeciwko temu, ale uważam, że trzeba... A ma pan wśród znajomych osoby homoseksualne? No, oczywiście, że tak. Oczywiście. A żyjące w związkach homoseksualnych? Tak, które, które na ogół słyszę od nich jedno, że one sobie przede wszystkim życzą, aby wokół, wobec ich, wokół ich problemów było mniej polityki, a, a, a więcej takiego zrozumienia czy... Ale politycy tym grają. A teraz mamy ja się wyrok. W pełni z panią a teraz skaza. mamy wyrok i wyrok CUE, no, Który problem, mówi, ja że uważam. trzeba robić transkrypcję związków małżeństw homoseksualnych ja, zawartych w innych krajach Unii ja Europejskiej. Tak, I rząd tego unika. Ja, ja Kombinuje, tak, co zrobić, żeby. ja powiem w ten sposób, że jeszcze raz wychodzi na to, że naprawdę był najwyższy czas na wprowadzenie ustawy o związkach partnerskich która na dodatek mogła być to ustawa, kompletnie odseksualizowana, bo mogła być to, o, ta osoba najbliższa, mogła być przecież, to mogło być dwie siostry, a dwóch braci, a sąsiadka z sąsiadką, sąsiad z sąsiadką. To mógł tak. być nawet Karol Nawrocki i pan Jerzy, od którego kawalerkę. to mógł być na no, przykład, prawda? No zioł, też, tak. Więc można było to różnie rozwiązać. Pan, tylko... mówi tak, pan mówi właściwie to samo, co Nawrocki, że jak, jak on powiedział w kampanii, że jakby miał związek z, y, podpisany z panem Jerzym to o tym y, osobie najbliższej, no to co to nie komu by afet. szkodziło, że na przykład dwóch sąsiadów, którzy sobą nie sypiają, bo mogą być i tacy, którzy sobą sypiają, że dwóch sąsiadów się umawia na prowadzenie wspólnego życia i na wzięcie od, współodpowiedzialności za siebie nawzajem. No co, to, co my mamy zaglądać komuś pod kołdrę? No, no to dlaczego to nie może wreszcie przejść no i być dlatego, podpisane bo jako ustawa? Pani już na to odpowiedziała, bo politycy tym grają. Politycy tym grają. To jest bardzo wygodna, jakby wygodne do rozgrywania sprawy politycznej, bo to wywołuje. Łatwo jest wywołać społeczne emocje wokół tego. Jedni pozytywnie, a inni pełne nienawiści, niechęci do innych ludzi. Więc no taki, taki jest świat polityczny. I w związku z tym uważam, jeszcze raz powiem, gdyby była ustawa o, o związkach partnerskich, to dzisiaj państwo polskie by nie miało kłopotu z tym werdyktem CUE, prawda, by po prostu zarejestrowała i cześć, no pan prezydent Nawrocki powinien się zastanowić, czy to nie jest taki, czy to nie powinno być źródłem jego refleksji, że może nie warto blokować ustawy o związkach partnerskich. Panie prezydencie, jeszcze na koniec jedno pytanie dotyczące tego, co się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych. Mieliśmy właściwie trzy zamachy w rok na, w otoczeniu Donalda Trumpa, kula przy uchu, snajper na polu golfowym, a teraz strzelanina przy drzwiach na kolacji z korespondentami zagranicznymi. Trump mówi, nie wiem, czy istnieje bardziej niebezpieczny zawód, a politolog Tomasz Słomka w Polsacie mówi, że niektórzy zastanawiają się, czy te zamachy nie są kreowane po to, żeby zwiększyć liczbę wyznawców Trumpa? A ja bym, pan dopuszcza taką a ja możliwość? Bym, a, ja, a ja bym chętnie uzupełnił pana prezydenta Trumpa, jego wypowiedź. Że to, czy to przypadkiem nie jest kraj, gdzie najczęściej zdarza się, zdarza się agresja, także w polityce i wobec polityków. To pan prezydent powinien sam sobie odpowiedzieć, czy nie jest uczestnikiem i twórcą przynajmniej częściowo, procesu brutalizacji życia politycznego w Stanach Zjednoczonych. A pan jak odpowiada? A to ja nie muszę. <głos> <głos> ja, ja nie muszę. Ja, ja się, się zastanawiam, ja czy się ta cieszę, polaryzacja, która ja jest w Polsce, nie będzie zmierzała właśnie ja do tego. Ja właśnie no. chciałem powiedzieć, że Znaczynij cieszę się, zamachu. Ja, póki co to jednak w Europie generalnie, ale w tym także i w Polsce, pomimo różnych przejawów brutalizacji i takich, to to, a poziom agresji politycznej jeszcze się generalnie nie przełożył na takie zjawiska, jak zamachy yy, dla konkretnej osoby. Można współczuć Nie, no Przełożył Trzeba się, bo było, było zabójstwo Trumpowi. Marka Rosiaka, działacza PiSu, było zabójstwo Pawła Adamowicza, no, więc tak, się przełożył. No, ma, no, ma pani rację, że to jesteśmy blisko. No nie było jeszcze zabachu na prezydenta i daj panie Boże, żeby nie było w przyszłości, a i na żadną jakąś bardzo poważną figurę polityczną. No, politycy zarówno uruchamiają emocje także pozytywne, ale także negatywne, ale także czasami padają ofiarami tych uruchomionych emocji. I, i no... To ma Pani rację, w Polsce też to już idzie w kierunku na przykład, nie wiem, no za chwilę co drugi wójt będzie chciał mieć ochronę, prawda? Bo, bo się będzie bał pogróżek sąsiada czy innych. No więc to jakoś musi budzić naszą, nasz niepokój i pewną refleksję nie tylko natury politycznej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem był były prezydent Bronisław Komorowski. Trochę przewaliliśmy czas, ale mam nadzieję, że było ciekawie. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. To była powtórka programu. Nic straconego. radiu powiedzieli Błażej Po doradca prezydenta RP i Karol Surówka Rozmowa dnia w weekend prezydent i premier mieli okazję, żeby się pogodzić. Taką okazję stworzył Łatwogang. Wszyscy żyją oczywiście rekordową zbiórką internetową. Łatwogang zebrał ćwierć miliarda złotych na leczenie dzieci chorujących na nowotwór. Prezydent i premier otrzymali zaproszenie, ale mieli przyjść razem. Taki był warunek. Ja myślę, że dobrze, że w politycy w ogóle w tą akcję się nie angażowali. Pewnie dzięki temu y, udało się zebrać absolutnie rekordową kwotę, która też pokazuje, że w polskim społeczeństwie jest jej taki ogromny pokład empatii, takiego zrozumienia, chęci pomagania. I, i rzecz nie trzeba zorganizować dla tego typu pomocy jakichś wielkich akcji marketingowych, jakiejś ogromnej medialno-urzędowo silnej machiny. Wystarczy po prostu dobre, otwarte serce młodych ludzi, którzy no, pokazali coś absolutnie nie, nie, niemożliwego. Chyba, wiem do czego pan minister pije, natomiast zapytam, czy prezydent i premier nie chcieli skorzystać z tej okazji? się tak prezydent powiedziałem, ja myślę, ten weekend. że po pierwsze lepiej, że, że w ogóle politycy w to nie byli zaangażowani. Zresztą twórcy tej y, zbiórki, co do zasady, nawet wskazali, że nie chcą... In no tak, powiem... poza tym jednym wyjątkiem, tak. prezydent i premier nawet mogli część razem. Nawet to było trochę ubolewania godne, że część polityków, zwłaszcza obozu rządowego, próbowała w jakiś sposób publikować jakieś treści w internecie, korzystając z hasztaga, który był wykorzystywany przez twórców zbiórki. Wyglądało to, powiem szczerze, trochę żenująco, ale to już pozostawię poza komentarzem. A to, A to chyba natomiast... nie tylko z politycy koalicji. Wydaje nie, mi się, może... że zapytane też był Przemysław Czarnek, czyli jeden z liderów politycznych. Prawa czym i Sprawiedliwości. Zapytany, czym innym będąc zapytany o to, ale ja mówię o, aktywnościach w mediach, mówię o aktywnościach w mediach społecznościowych. Znaczy każdy chwalił, a zna pan kogoś, kto nie pochwalił? Ja nie, bo to jest po prostu niesamowita zbiórka, niesamowita siła. Ale chyba politycy siła. powinni raczej bić się w piersi i poprzedniego rządu, i obecnego. Tego typu zbiórki, czy wszelkie zbiórki, no, są zawsze dowodem nieufności dla władzy, no jeżeli konieczne są tego typu zbiórki, to znaczy, że w jakimś wymiarze państwo niedobrze działa, czy też jest źle zarządzane. No, a... I chyba wszystkich, które odpowiadały za służbę zdrowia no, w Ale jednak te wszystkie zjawiska dramatyczne, które obserwujemy w tej chwili w ochronie zdrowia, no to jednak są udziałem tych ostatnich dwóch lat. No zwłaszcza w zestawieniu z obietnicami. No problem polega na tym, że koalicja premiera Tuska i poszczególne jej podmioty w kampanii wyborczej akurat w obszarze ochrony zdrowia złożyły tak wiele obietnic, których nie zrealizowały począwszy od tego, że zniesione będą limity. No ja w, każdego dnia niemal w internecie słyszę tą wypowiedź, jak ona pobrzmiewa niczym takie złowrogie echo, jak Donald Tusk koresponduje na scenie z Bartoszem Arłukowiczem i obydwaj na konwencji programowej poprzedzającej wybory mówią, że zniesione będą limity. I co się okazuje? Że w, w, w tej chwili Polacy mają Trudniej w zapisaniu się do lekarzy specjalistów niż poprzednio. To jest jeden z tych tematów, o którym prezydent i premier mogliby porozmawiać, gdyby się spotkali, ale innym jeszcze Tylko, jest że... kwestia relacji ze Stanami Zjednoczonymi i do tego teraz chciałbym przejść. Czy martwi się pan o lojalność Stanów Zjednoczonych? nie martwię się. Najbardziej to się martwię tym, że premierem polskiego rządu pozostaje Donald Tusk, który już w, w na drodze do swojego powrotu na funkcję premiera pogruchotał relacje polsko-amerykańskie. I gdy myślałem naiwnie, także po naszych wielu rozmowach, co, co akcentowaliśmy, że, że Donald Tusk wyciągnął jakieś wnioski z tego, że ta jego fatalna, prześmiewcza polityka wobec prezydenta Donalda Trumpa w czasie, gdy ten był kandydatem, doprowadziła do tego, że nie ma on żadnych relacji z, z prezydentem amerykańskim i cała dzisiaj relacja bilateralna polsko-amerykańska stoi wyłącznie na panu prezydencie Nawrockim. I dobrze, że tak jest, że mamy tę możliwość. I niestety ten, ten rów, który wykopał sobie w, w tych relacjach Donald Tusk siedzi tam na dole z łopatką i tylko pogłębia. O to czym jest mówimy? Absolutnie to tylko przypomnę naszym słuchaczom. Odnosimy się do wywiadu premiera Donalda Tuska dla Financial Times. W nim powiedział powiedział, że naj, między innymi, że najważniejsze i e, największe pytanie dla Europy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, brzmi, czy Stany Zjednoczone są gotowe być tak lojalne, jak to opisano w naszych traktatach. Ale panie ministrze... Panie no, Wydarze, zatrzymajmy się nad tym. Znaczy, Polemier polskiego rządu kwestionuje jeden z fundamentów, jeden z najważniejszych filarów bezpieczeństwa międzynarodowego, jakim jest artykuł 5. A czy tego północy... nie kwestionuje też prezydent Stanów Zjednoczonych, gdy nie. w wywiadzie e, pytane o to, czy rozważa wycofanie UE. US... A z NATO odpowiada, o absolutnie, bez wątpienia, a wy nie zrobilibyście tego na moim miejscu? No ja, I dalej zupełnie, mówi o obrzydzeniu NATO. To jest, to jest zupełnie co innego. To znaczy, czym innym jest powątpiewanie w aktualnie obowiązujący sojusz polsko-amerykański, czy jego część w postaci Paktu północnoatlantyckiego co zrobił polski premier, który podważa gwarancje wynikające z artykułu 5, a czym innym jest publicystyczna refleksja prezydenta Trumpa, który w, w trwającym kontekście mówi o tym, że w, może w przyszłości trzeba rozważyć zmianę architektury bezpieczeństwa, ale oczywiście w jego przypadku akurat dobrze wszyscy wiemy. Trochę paru dobrze wypowiedź wiemy, Donalda Trumpa. Wszyscy wiemy, że w przypadku prezydenta Trumpa jest to niczym innym jak taki retoryczno-negocjacyjny zabieg, jak z którego zresztą słynie. Ale polski <st> premier, a poza wreszcie tym, jest taka różnica, że to nasze bezpieczeństwo jest uzależnione w istotnym stopniu. Od Stanów Zjednoczonych, dlatego że Stany Zjednoczone mniej więcej około 50, może nawet 60% potencjału NATO to jest potencjał Stanów Zjednoczonych, a Polska i w, w tym wypadku, niezależnie od ogromnych inwestycji w bezpieczeństwo będących udziałem rządów Prawa i Sprawiedliwości w poprzedniej kadencji, no jednak w tym wypadku jest. Te inwestycje tym, chyba tym, nie zostały przerwane w, w ostatnich latach. No Panie, Panie, Ale, Panie ministrze, jeżeli pan proszę, oczekuje, nie? że ja powiem coś dobrego o rządzie Tuska, to ja powiem jedną dobrą rzecz. Tak, ten rząd. Nie przerwał inwestycji w bezpieczeństwo, które zapocząciał. A nawet ministerstwo prawołudzkie będzie tutaj mówić o, które zapocząciało. Natomiast panie minister rząd prawa i sprawiedliwości Mam wrażenie, minister uważa, że jest pewna rozgraniczenie, kiedy jest publicystyczna retoryka, którą nie należy traktować poważnie, a kiedy jest groźne podważanie sojuszu, bo jeżeli premier mówi, że dla niego NATO dalej jest święte, ale martwi się, czy Amerykanie um, dalej w to NATO wierzą, no to pan minister mówi o ataku, natomiast gdy Donald Trump na przykład w tym samym wywiadzie, o którym mówiłem wcześniej, mówi tak, że um, teraz opierając się o ich działania, wydaje mi się, że już nie musimy być dla nich dostępni. Czy musimy? No to to jest... Ja też, to proszę tą drugą część mojej wypowiedzi jeszcze raz może wybić nawet w państwa publikatorach później bo ja wyraźnie wskazuję no jest ta różnica że stany zjednoczone są państwem które jest jedną z najważniejszych gwarancji poprzez także obecność amerykańskiego żołnierza na polskiej ziemi a polski premier nie powinien w swojej antyamerykańskiej obsesji i takiej bardzo proniemieckiej linii którą reprezentuje od początku tej kadencji Albo może zawsze reprezentował, nie powinien i tak już pogłębiać zniszczonych przez siebie relacji i tych rowów, podziałów między Stanami Zjednoczonymi i a A nie powinien szukać planu B. Jeżeli lider amerykański powątpiewa w NATO, to czy nie powinien premier na wszelki wypadek szukać drugiego możliwego rozwiązania, czyli na przykład budowanie większej współpracy na rzecz obronności z krajami europejskimi. Ale to niech premier będzie konsekwentny, bo jeśli premier uważa w tym skandalicznym wywiadzie, w innym miejscu mówi, że agresja rosyjska to jest kwestia miesięcy, a nie, a nie lat, no to jeżeli tak, no to nie ma już czasu. Przywołam dokładny cytat. Mówi o krótkiej perspektywie. Premier pytany o zagrożenie ze strony Rosji. Raczej w miesiącach niż latach. Naprawdę ważne jest, by wiedzieć, że wszyscy potraktują zobowiązania NATO tak ważnie jak Polska, no, to, no, ale premier no, nie podważa dokładnie to, na to, to, to. dokładnie tak to powiedziałem przed chwilą, że ta wypowiedź premiera jest absolutnie skandaliczna, bowiem on zakłada z jednej strony, że w, w, ta potencjalna agresja jest perspektywą miesięcy. Z drugiej, pan redaktor sugeruje, że za jego polityką kryje się budowa czegoś alternatywnego. To ja zapytam to w kilka miesięcy. Ja, nie, to, to nie jest, nie jest możliwe. moja sugestia, tak przekonują ja ministrowie. No ale to... No to... Tak czy inaczej, to się zupełnie nie spina i nie powinno się nikomu to spinać, mówiąc kolokwialnie, dlatego że jeżeli z jednej strony mówimy o przygotowywaniu alternatywnego, jak mówi pan, że tak, próbują ministrowie rządu Donalda Tuska mówić, alternatywnego systemu bezpieczeństwa, to jest mrzonką i to jest po prostu w ogóle niepoważne, że jakikolwiek polski polityk może dziś mówić o krótkiej perspektywie budowy alternatywy dla NATO. Wielka, to nie jest dobrze, alternatywa do NATO, to dobrze, jest uzupełnienie, uzupełnienie. Pas, Jak pan redaktor chce to nazwać, to już jest tylko semantyka. Natomiast to, co zrobił polski premier, no to mówi o zagrożeniach, mówi o potencjalnej agresji w krótkiej perspektywie, to w takim razie się pytam. Jeśli tak, panie premierze, to ja rozumiem, że wszystkie służby są w stanie najwyższej gotowości, że obowiązują alerty najwyższego bezpieczeństwa, że cały polski przemysł zbrojeniowy jest postawiony w tej chwili stan najwyższej gotowości. Nie jest, dlatego że pan premier... I teraz tu powiem coś bardzo, myślę, ważnego, bo pan premier po prostu w tym wywiadzie cały czas zachowuje się tak, jakby grał na krajowym podwórku. Ten wywiad, niestety, on rezonuje właśnie w społeczności międzynarodowej, ma ogromny oddźwięk, no bo jeden z członków NATO ustami szefa rządu podważa tutaj te relacje, ale tak naprawdę premier robi to wyłącznie na porządek krajowy, bo myśli, że zyska 1-2 punkty procentowe ścigając się z Włodzimierzem Czarzowskim nasz antyamerykańskiej antytrumpowski europejskimi sojusznikami o litości w polskim radiu powiedzieli myślę o moich latach, które odeszły i nie wrócą nigdy. I o ludziach, którzy na drugą stronę przeszli, a nadal są tuż, tuż. I tak wiele się stało i nie stało się nic. Milion twarzy i zdarzeń I to wszystko Zaledwie szkit Życie to krótki sen Kiedy patrzę na moje dzieci Które niebawem Pójdą sobie w świat Toż to całkiem niedawno było, kiedy ledwo chodził jeden...